Ważny, kluczowy. Important, crucial. Nieistotny, nieistotny. Unimportant, negligible. Niezawodny, godny zaufania. Reliable, dependable. Niepewny, nieobliczalny. Unreliable, erratic. Ostrożny, ostrożny. Careful, cautious. Nieostrożny, lekkomyślny. Careless, reckless. Elastyczny, wszechstronny. Flexible, versatile. Sztywny, nieelastyczny. Rigid, inflexible. Uczciwy, prawdomówny.